Minęła 21. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności Marzena Godon. Decyzja prezydenta w sprawie aneksu do raportu WSI. Śledztwo w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.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 Politycy nie są zgodni, jakie znaczenie może mieć zapowiedź prezydenta o odtajnieniu aneksu do raportu z likwidacji WSI.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 Nie możemy pozwalać na bezprawie. Tak niedopuszczenie do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W prokuraturze krajowej wszczęto śledztwo w tej sprawie. Ma wyjaśnić okoliczności podjęcia przez prezydenta Karola Nawrockiego decyzji, który na ceremonię złożenia ślubowania zaprosił jedynie dwoje z sześciorga sędziów. Minister Waldemar Żurek powiedział, że Trybunał Konstytucyjny powinien zacząć normalnie działać. Za niedopuszczalny uznał fakt, że prezydent wybrał sobie od kogo odbierze ślubowanie, od kogo nie.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 na uroczystość złożenia ślubowania. Pozostali sędziowie ślubowanie złożyli w Sejmie formule wobec prezydenta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Komisja Europejska przesłała Polsce projekt umowy dotyczący wykorzystania pieniędzy z funduszu dozbrajającego SAFE. Poinformowała o tym przewodnicząca Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem na Cyprze przed rozpoczęciem unijnego szczytu. Powiedziała premierowi Tuskowi, że Polska jest kluczowym filarem architektury bezpieczeństwa w Europie. Pomagacie utrzymać bezpieczeństwo naszej wschodniej flanki, dlatego Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Dzisiaj przekazaliśmy Polsce umowę pożyczkową SAFE, która pozwoli uwolnić ponad 40 3,3 miliardy euro na projekty obronnościowe napisała przewodnicząca komisji na portalu X. Teraz od czasu trwania procedur krajowych zależeć będzie, czy umowę pożyczkową uda się podpisać jeszcze w kwietniu, czy już na początku maja. To są aktualności jedynki.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 Samochód osobowy wpadł do zbiornika wodnego w powiecie skierniewickim. Do zdarzenia doszło przed 18. Autem jechały cztery osoby. Jeden mężczyzna wydostał się z pojazdu samodzielnie. Pozostałe trzy osoby, kobieta i dwóch mężczyzn, zostały wydobyte przez strażaków, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Strażacy, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia, podłączyli samochód do wciągarki i wyciągnęli go na brzeg, a następnie ewakuowali wszystkie te osoby z pojazdu. W akcji ratunkowej brały udział dwa śmigłowce, lotniczego pogotowia ratunkowego zespołu ratownictwa medycznego i strażacy. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 Dostateczna jest teraz jakość powietrza w Radomiu. Na pozostałym obszarze kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Prawie 26% prądu pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Najwięcej z wiatru. JEDYNKA Polskie Radio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 your love has drawn me from my hands from my Late at night don't need hostility Timid smile and pause to free I don't care about their different thoughts Different thoughts are good for me Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look my eyes are just hollow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 Dynce. Głosy kobiet. Dobry wieczór, mówi Ludwika Włodek. Ze mną w studio jest Magdalena Stopa, historyczka sztuki, dziennikarka, autorka książki Eleonora Plutyńska, wielka dama polskiej tkaniny, którą wydało wydawnictwo Marginesy. Chciałam zapytać, co panią w ogóle w tkactwie zaciekawiło. Czy może w ogóle co innego w Plutyńskiej Panią zaciekawiło? I, a do, tkwa, do tkactwa, że tak powiem, przeszła Pani inną drogą? Moja przygoda z tkactwem zaczęła się wkrótce po tym, jak zmieniłam miejsce zamieszkania. Wyprowadziłam się z Warszawy i zamieszkałam na Podlasiu w gminie Boćki we wsi Dziecinna. I pracą, którą tam wykonywałam na początku, jedną z, bo było ich kilka, to były nagrania biograficzne. Ja zajmowałam się tym wcześniej w, w Warszawie. No właśnie, bo pani jest kojarzona głównie z tymi książkami takimi warszawianistycznymi. Tak, bo, bo tych napisałam najwięcej. Ale te nagrania biograficzne służyły nie tylko do tych książek. Ja je robiłam w wielu miejscach kilka lat na Białorusi na i na Łotwie też. I tego typu nagrania są zapisem biografii osób możliwie jak najstarszych. Yy, więc yy, poszukiwałam, gdy zamieszkałam w Gminie Beczki, zorientowałam się, że tutaj nikt nie robił takich nagrań. No, trochę mnie to zaskoczyło. No ale stwierdziłam, że w takim razie jest to wspaniały teren dla mnie. I czym prędzej zaczęłam się tym zajmować. I początkowo oddawałam te nagrania do archiwum y, Ośrodka, Karta i Domu Spotkań z Historią. To jest takie archiwum mhm. dźwiękowym, nagrań właśnie biograficznych. No a później się okazało, że tam z różnych względów nie jest to możliwe, finansowych przede wszystkim. I dostałam taką wskazówkę, że oczywiście to archiwum będzie przyjmować ode mnie te nagrania, ale muszę sama zdobyć finanse na sfinansowanie ich. Mhm. Ale w sensie że sfinansowanie pani i... pracy przy tak, nich, tak? Mhm. Tak, tak. I, I na całą tą y, działalność archiwizacyjną, mhm. bo to wymaga tam dalszej pracy. Jeszcze na nagraniu się nie kończy. To trzeba przegrywać na płyty, to trzeba opisywać, no i tak mhm. dalej. Y, więc y, okazało się, że mam sama zdobywać te fundusze, no więc nie było wyjścia, <głos> więc założyłam fundację i zaczęłam pisać projekty żeby takie fundusze uzyskać. I robiłam te nagrania, tak równolegle cały czas. Robiąc nagrania odwiedzałam swoich rozmówców w domach, bo taka jest formuła tej pracy, że najkorzystniej jest nagrywać osobę w tym zaawansowanym wieku w, jego, w, domu. w jego domu. U niej czy u niego. U niej go. czy u niego, tak. W każdym razie w domu tego rozmówcy. I w związku z tym bardzo dużo zaczęłam oglądać domów w mojej gminie jakby od środka, nie tylko od zewnątrz, no bo przychodziłam do kogoś, robiłam nagranie, widziałam jak mieszka. I to, co mnie y, tak, y, no, zwróciło wielką uwagę, że w tych domach, w tych mieszkaniach jest mnóstwo tkanin, ręcznie tkanych, nadal. Jest ich bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Właściwie nie ma domu, w którym by ich nie było. Są to oczywiście chodniki, są to kilimy na ścianach, są to narzuty na łóżka, no albo haftowane makatki, tak? Mhm. Jeśli już nie tkane, tkaniny, to chociaż haftowane. To było zaskakujące. Tak ja wiedziałam, że są bogate tradycje tkackie na Podlasiu, ale nie sądziłam, że zasób, ten materialny zasób jest taki bogaty do, do dzisiaj, że to jest tak jakby, no, ciągle ży. Żywe, tak obecne w domach ludzi. No więc zaczęłam się tym interesować, zaczęłam czytać i tak trafiłam na postać Eleonory Plutyńskiej. No właśnie, powiedzmy więcej kim ta Plutyńska no. była w ogóle. No to była wielka artystka i niezwykle dla mnie przynajmniej interesująca osoba. Miała bardzo nietypową biografię. Urodziła się w Wiedniu, kształciła się w Lwowie, kształciła się w Krakowie, studiowała w Paryżu. Kolejne studia odbyła w Warszawie. Już jako dojrzała bardzo osoba, tak? tak 37 tak, lat. Tak, się tak, miała, gdy tak. rozpoczęła te studia w szkole sztuk pięknych w Warszawie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Tak? Bo to się oczywiście wszystko dzieje. Ona urodziła się w 1886 roku, więc to jest, no druga połowa z tego wieku. A studia w Warszawie rozpoczęła w 23 roku, 1923 roku. Bo do Paryża wyjechała na studia właściwie dlatego, że nie bardzo mogła studiować na ziemiach Polski, tak? No tak, ponieważ y, kobiet nie przyjmowano mhm. na studia. Ten rozwiązaniem, przynajmniej na, na, dla studiów artystycznych, były prywatne pracownie i ona y, uczyła się u Olgi Boznańskiej. Około roku, być może trochę dłużej, zakończyła tą naukę w momencie wybuchu I wojny światowej, ponieważ wróciła wówczas do Polski. Y, uczyła się malarstwa początkowo tak? i wydawało się, że to będzie obszar jej aktywności artystycznej. Natomiast to malarstwo w momencie, gdy rozpoczęła studia w Warszawie, no, bardzo szybko zamieniło się w tkactwo, wybrała ten kierunek. On był bardzo ciekawie prowadzony w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Byli wspaniali wykładowcy. Sami będący projektantami przepięknych tkanin. I no, została zainspirowana, zaczarowana tym. A jednocześnie była osobą, która wzrastała w otoczeniu ręcznie tkanych, ręcznie tworzonych tkanin, bo Kilimy no to była podstawa wyposażenia każdego domu i mieszkania w Lwowie. W ogóle kresy były terenem bardzo nasyconym taką sztuką i ona to znała ze swojego dzieciństwa, z młodości. To była po prostu element wystroju wnętrz, nazwijmy to w ten sposób takim współczesnym językiem, no zupełnie oczywisty wtedy. I ona wokół siebie miała piękne przykłady, bo mhm. te piękne przykłady były właśnie na wschodzie. Więc ona to znała i myślę, że lubiła zawsze, natomiast to nie znaczy, że umiała to robić, tak? bo to jest zupełnie co innego, fascynować się tkaniną, a umieć ją projektować i wykonać. No, no właśnie, ale to też chyba jest też taki ciekawy moment, kiedy no z jednej strony mamy to odrodzenie państwa, taką ewidentną w tej Polsce międzywojennej, Fascynację ludowością, która no trochę w ogóle jest połączona z ideologią nacjonalizmu, prawda? I ten projekt sztuki narodowej i, i tkaniny chyba bardzo też dużą, istotną rolę grały, prawda? W tym takim e, no awansowaniu chyba sztuki ludowej na salony. Chodzi o takie poszukiwanie tożsamości, tak? Mm -hmm, to ma pani mm -hmm. na myśli. No tak, tak, zdecydowanie. Przecież właśnie ta y, budowa Właśnie budowa, odradzanie państwa, tak, potrzebowało no jakiejś oprawy i artystycznej i też ideowej. Oczywiście, mhm. także z całą pewnością powrót jakby poszukiwania w obszarze twórczości ludowej, to z całą pewnością było z tym, to było coś, po co można było sięgnąć. Ale przecież sztuka ludowa była i wcześniej... Obecna, przecież Wyspiański, tak? mm -hmm, mm -hmm. I żeby nie przypominać innych twórców, tak? bo to są oczywiste no tak, nawiązania. tak? tak, tak, tak, tak? tak I Chopin, i Szymanowski, i tak dalej. Ciągle to jest, oni ciągle poszukują w sztuce ludowej. Więc, więc to się nie zaczęło wraz z odzyskaniem niepodległości. To jest zjawisko znacznie wcześniejsze. Natomiast z całą pewnością ten czas odzyskiwania niepodległości był momentem, kiedy sięgano po to, tak, z takim może um, świadomym, to był świadomy wybór. Polskie Radio. Jedynka. Kończyłem dziś Nie czuję się z tym dobrze Musiałam wyjść Na zewnątrz było chłodniej Nie będzie już Pachniało hortyzjami Nie będzie już tak dużo między nami niebo było różowe a więc tak wygląda nasz koniec niebo ja bym malował czyli tak wygląda nasz koniec czyli tak wygląda nasz koniec cały niebo Państwa audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną jest Magdalena Stopa, autorka książki o Eleonorze Plutyńskiej. Książka ma pod tytuł Wielka Dama Polskiej Tkaniny i rozmawiamy o początkach zainteresowania Plutyńskiej tkaniną i zaraz później ona już osiąga sukcesy, prawda? Jako studentka jej, jej praca jest pokazywana na tym słynnym, w, tym, w tym słynnym polskim pawilonie na wystawie światowej w Paryżu. W 25, w 25 roku, tak. roku. Czyli rzeczywiście bardzo szybko, bo jeśli rozpoczęła studia w 23, tak to już dwa lata później, już pierwsza jej praca jest na też. Takie te ważnej... ludziki, tak? Tak, tak to tak, były. Mogą sobie państwo wygłogaliło. Na, na takiej ważnej winsty. Taki niebiesko-czerwony, bardzo, bardzo ładny, ale. Czy ona była w pewnym sensie wybitniejsza niż inne studentki? Czy z czego się wzięło to, że ona właściwie się stała taką, no, tak jak pani ją nazwała, wielką damą polskiej tkaniny? Czy ona miała może jakieś takie liderskie umiejętności po prostu większe? Czy przez to, to że nie miała dzieci pytanie, na przykład, tak? była się w stanie bardziej poświęcić tej pracy niż koleżanki jej? To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że tak, no, na pewno była utalentowana. To nie ma cienia wątpliwości. Czy bardziej niż inne studentki? No, tr trudno powiedzieć, ale na pewno była dobrze przygotowana w sensie teoretycznym, tak? Miała pewien bagaż kulturowy, który pozwalał jej być może szybciej pewne rzeczy chwytać i przybliżać ją do tej tkaniny, tak? Miała dobrą znajomość tego tworzywa, więc myślę, że to ją na pewno, no zresztą jak się śledzi biografię artystek z tamtego okresu, z, Polski, z, z Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, wiele z nich pochodziło z kresów. Tak, to właśnie one mhm. miały jakby serce do tej tkaniny. Więc to na pewno jakoś było powiązane z miejscem, w którym ona się wychowywała. Myślę, że też jak zaczynała studiować, była osobą już w pełni dojrzałą. To nie była młodziutka dziewczyna, tak? tylko dorosła kobieta i rzeczywiście towarzyszyła jej właśnie to, że nie miała dzieci. I ona bardzo chciała mieć dzieci, więc to był taki brak w jej życiu. Tak? To, była, to nie była decyzja o tym, żeby dzieci nie mieć, tylko no wypadkowa sytuacji, a jednocześnie pochodziła z rodziny, gdzie była przygotowana do takiej aktywności życiowej i społecznej. Więc myślę, Zresztą, że... Zresztą też z, z bardzo znanej. Rodziny. Takiej ojciec był jednym z odkrywców złóż ropy naftowej w Galicji. w Galicji. I takim pionierem tego przemysłu naftowego i wielkim społecznikiem, autorem wielu książek też o tematyce ekonomicznej. i Stanisław Szczepanowski. I więc ona jakby wzrastała w środowisku bardzo, ludzi bardzo aktywnych. I ona musiała gdzieś tą swoją energię jak przypuszczam, przecież nie znałam, tak, to są już teraz moje domniemania, no gdzieś skierować, skoro nie mogła jej skierować na własną rodzinę, no bo dzieci nie było, więc, więc, no, zostawała jej bardzo duża ilość czasu, a przecież nie, nie pracowała początkowo zarobkowo, tak, no, tym się zajmował jej mąż, więc, więc być może ta, ta jakby nadwyżka tej energii ją ułatwiła jej tą pracę. Tak, tak? no, mogła bogaty poprosić... mąż i brak dzieci to jest dwa duże plusy do kariery artystycznej, nawet w dzisiejszych czasach, a co dopiero między wojną. Więc myślę, że to na pewno był jeden z czynników. Mhm. Czyli tak, pracowitość, energia w ogóle i wola do, do bycia aktywnym. No, ten wolny czas, który mogła na to poświęcić. I to, że studiowała jako dorosła osoba. I to, że wcześniejsze wykształcenie pozyskała też no, bardzo bogate, tak w różnych miejscach i, no bo i Lwów, i Kraków i Paryż, no i też była to osoba, która mogła podróżować w tamtym czasie, to znaczy podróżowała i mogła zwiedzać muzea, to nie było też tak dostępne dla wszystkich, a przecież nie był to czas albumów z reprodukcjami, więc zapoznać się z, z takim zasobem malarstwa europejskiego, to nie było takie proste w tamtym czasie, a ona mogła sobie na to pozwolić i, i mogła zwiedzać te, te, te, te kolekcje, te zbiory, te zasoby, poznawać to i ciekawie skomentowała to Wanda Telakowska, mhm. która wspominając ją, podkreśliła, że właśnie była to osoba, która znała sztukę europejską i jednocześnie właśnie dobrze ją znając potrafiła docenić jakby własną kulturę i własną sztukę i stała na stanowisku takim bardzo wyraźnym, że żeby w tej twórczości własnej nie zapożyczać wzorów, z innych stron, tak z innych miejsc, tylko bazować na, na własnym zasobie, na lokalnym zasobie. I to było jej taką myślą przewodnią. I, no i z tego wynikały później jej działania artystyczne. I też te działania, no powiedzmy społeczno-artystyczne, mhm. czyli, czyli jej, jej praca z tkaczkami na wsi w Polsce. Mhm. No, no właśnie, bo ona miała, z jednej strony miała, później po, po wojnie za, zaczęła, zaczęła uczyć studentki, miała na akademii własną pracownię tkaniny, i tam się rozwijało to tkactwo artystyczne. Ręczne, tak, także no, jedną, jedną z jej studentek była Magdalena Bakanowicz, chyba naj, najsłynniejsza, ale mnóstwo róż, również innych artystek. Natomiast taki, ta, ta, ta druga noga jej aktywności, że tak powiem, to były po prostu podróże po wsiach, głównie tej Polski, w Polski wschodniej. wschodniej. I... po takich, od razu trzeba mhm. powiedzieć, takich najbiedniejszych wsiach, najbardziej oddalonych od dużych miast, ona pracowała w miejscach, które były no, jakby zaniedbane ekonomicznie, mhm. a jednocześnie miały ciekawe tradycje, właśnie tkackie y, lub hawciarskie, ale tej twórczości związanej z tkaniną na wsi. Czyli tam był też taki projekt nie tylko artystyczny, ale też społecznikowski, tak, żeby dać chodziło... zarobić tym lokalnym kobietom poprzez no, wspieranie ich twórczości artystycznej. Zdecydowanie t, y, czynnik ekonomiczny był tu kluczowy. Mhm. tak Chodziło o to, żeby stworzyć rynek zbytu dla tych twórczyń ludowych y, i żeby promować ich twórczość. Tak? I to było szersze zjawisko, to nie, nie tylko Plutyńska się tym zajmowała. To w ogóle była taka w tamtym czasie idea, żeby wieś wspierać poprzez y, promocję tego, co ona wytwarza. Mhm. I, to, i to, to rozumiem zaczęło się jeszcze w międzywojniu i mimo zmiany ustroju udało jej się to bardzo dobrze przenieść do, do PRL-u. Tak, ponieważ to akurat tą nową nowym systemem nie kolidowało, a w każdym razie nie kolidowało aż tak. Mm -hmm. <laughs> Bo oczywiście tam się zaraz pojawiły różne kolizje, ale rzeczywiście to niekąd nawet jakby współgrało. Tak, tak, tak że, że, że rzeczywiście jakby no, sięganie do twórców ludowych ideologicznie było, by, by było spójne, natomiast były kontrowersje o tym po przerwie. Jedynka. To jest radio. Ręki dziś, moją rękę Myślałam, że to za tobą tęsknię Ale się okazało, że jednak nie Tak bardzo brakowało Ciało chorobce zasypiasz, a ja dalej biegnę, choć usta masz miękkie i ciało...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 Nie mieści się we mnie, musisz się chronić. Jak można tak pozdrawiać zmysły i ubrania Jak można, jak można grać? Ja nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słowo Nazywam się Ludwika Włodek, ze mną jest Magdalena Stopa. Rozmawiamy o Elonorze Plutyńskiej i w ogóle o tkaniu, o tkaninie, a też o miejscu sztuki ludowej w ogóle w sztuce polskiej, ale też o takich czasami dosyć trudnych relacjach pomiędzy państwem a twórcami ludowymi, a z drugiej strony pomiędzy inteligencją a właśnie tymi twórcami ludowymi. Plutyńskiej Niewiele osób zarzucało tutaj y, jakieś nie, niedobre działania, natomiast po, po jej śmierci pisze pani w książce, to jest bardzo ciekawa sprawa, pojawiły się zarzuty, że ona te tkaczki wykorzystuje, że jest taką właśnie panio, panią dobrą, która jeździ na wieś, traktuje protekcjonalnie te twórczynie, mówi im co mają co mają tkać i jak mają tkać, żeby się to inteligencji w miastach spodobało. Natomiast ciekawe jest to, że chyba same te twórczynie murem stanęły za Plutyńską wtedy, kiedy te zarzuty się pojawiły. Tak, przy czym te zarzuty, o których pani wspomina, one przede wszystkim pojawiły się po śmierci profesor Plutyńskiej. Za jej życia też była pewna krytyka jej działań, ale zarzucano jej, że ona jakby ingeruje w twórczość ludową i że tkaczki ludowe i że sztuka ludowa ma jakby sama w sobie no na tyle jakby mocy, że nie należy jej modyfikować i na nią wpływać. Mnie się wydaje, że jest to, i że, a że ona to robi, tak? I że to, co powstaje pod jej wpływem, nie jest sztuką ludową. Mhm. I moim zdaniem, no, na sztukę ludową oczywiście cały czas wpływamy wszyscy. No tak, bo wieś nie jest jakąś odrębną, jest, zamkniętą w puszce tak. tak. I wszystko na to wpływa, mm. tak oczywiście. Więc jej obecność tam i jej jakby rady dla tych artystek, czy twórczyń też oczywiście wpływały. Ona bardzo silne piętno odcisnęła na Janowie, który dziś jest bardzo znanym ośrodkiem tkackim, właściwie naj, najważniejszym chyba ośrodkiem tkackim カツキ tkactwa ręcznego w, w Polsce. Myślę, że nie bez przyczyny i obecność profesor Plutyńskiej tam no, walnie się przyczyniła do tego, że ten ośrodek nadal żyje, bo w innych miejscach w Polsce tkactwo zanikło mhm. całkowicie albo prawie całkowicie. Więc może powiem kilka słów, na czym polegał ten jej, ta jej ingerencja w tą mhm. twórczość. To kilka słów, bo ja chcę jeszcze do pani twórczości dojść. Dobrze. Przede wszystkim próbowała od tkaczki pracujące na wsi od tego, żeby kopiowały wzory przemysłowe. I nawoływała do tego, żeby albo czerpać z własnej, z własnych wzorów dawnych, tradycyjnych tkanin włosnowowych, to były jeszcze tkaniny obrzędowe, głównie służyły jako prezent dla pary młodej i, i, i rodzaj takiego wyposażenia tej pary młodej w dorosłe życie, albo jeżeli już nie wracają, bo mają inne, bo już inaczej wygląda ślub, inaczej wygląda małżeństwo i, i, i być może I to nie jest... I młodzi wyjeżdżają do miasta i... Na, na przykład, przykład, to żeby sięgać Powzory, które samemu się tworzy na bazie tego, co się widzi, na bazie tego, co człowieka otacza, a nie kopiować wzory przemysłowe. I to był pierwsze. Mhm. Najważniejsze, o co jej chodziło. Drugie, żeby nie farbować wełny barwnikami ze sklepu. Tylko samemu je farbować naturalnie. To jest barwnikami. super ciekawe, natomiast na zupełnie odrębną audycję. Bo są wtedy uzyskuje się innego rodzaju kolory, znacznie ciekawsze, które w tkaninie dużo lepiej wyglądają. No i trzeci postulat, żeby nie tkać z wełny przemysłowo uprzędzionej, tylko z ręcznie uprzędzionej. czyli tak jak to było no powiedzmy tam 100 lat wcześniej. Ona uważała, że dopiero tkanina w ten sposób stworzona, czyli z ręcznie i naturalnie Ręcznie barwionej. Pofarbowa samemu i, pofarbowanej. I mhm. naturalnie, naturalnie. Tak chodziło mhm. o to, że naturalnymi barwnikami i utkanymi, jak ona mówiła, z głowy a nie z kopii na przykład mm -hmm. jakiegoś wzornika przemysłowego, że dopiero wtedy powstaje piękna tkanina. Mm -hmm. No a rzeczywiście w tym czasie um, kobiety wianowietkały tkały z wełny przędzionej już fabrycznie, farbowały far barwnikami przemysłowymi i kopiowały wzory z fabryk w białym stoku tkackim. Mm -hmm. No dobrze, to przepraszam, bo ten wątek jest super ciekawy, ale ja jeszcze na koniec chcę poznać w ogóle o tym, co pani zrobiła, bo to mi się wydaje też niesamowite, bo zamieszkała tam pani wśród tych ludzi, którzy mieli wokół siebie te swoje wyroby tkackie i to już jest naprawdę coś, co mi, jak czytałam wywiad z panią, rzeczywiście jak to się mówi, szczęka opadła, to znaczy sama pani się nauczyła tkać. I mało tego, zaczęła popularyzować tę sztukę wśród innych. To prawda. Z biegiem pewnych okoliczności dostałam krosno. Krosno, które pochodziło z Podlasia, drewniane, ręczne, y, tradycyjne, ludowe krosno. I oczywiście, no byłam zachwycona, ale nie wiedziałam, jak je obsłużyć. A miałam doświadczenie tkackie z wczesnej młodości, ale tkałam na ramię wtedy. Mm -hmm. To jest zupełnie jakby inna historia. No i pragnąc się nauczyć, szukałam kogoś, kto by to mógł zrobić i w mojej gminie na, właściwie na nikogo takiego nie trafiłam, bo tylko jedna, dosłownie jedna osoba jeszcze tkała. Tak? To mhm. a propos wpływu profesor Pluteńskiej na tkactwo ludowe. Tam, gdzie jej nie było, no to właśnie tak to wygląda jak w mojej gminie. Czyli owszem, jest jedna pani, która jeszcze się tym zajmuje i nikt poza tym. Natomiast Krosna rzeczywiście są w wielu domach na strychach, w stodołach, złożone, a tam, gdzie ich nie ma, no to albo zostały sprzedane, albo co gorsza spalone. No więc moim wielkim marzeniem było uruchomić to krosno, no i, i, i w tym celu okazało się, że żeby to zrobić, to muszę uruchomić <śmiech> całe warsztaty tkackie, mm -hmm. bo nie było się jakby innej możliwości nauczyć. I rzeczywiście tak się stało, że wypożyczyłam kilka, jedno miałam własne, kilka krosien wypożyczyłam, znalazłam jednego pana, który pochodził z Łodzi, a mieszkał w bodźkach, był wykształconym tkaczem w Łodzi, pan Przemysław Wejman. No i on osnuł te krosna, mm -hmm. Ale on nie był tkaczem, w sensie nie tworzył tkanin, on był technikiem tkackim, on umiał przygotować maszyny do tkania, a samo tworzenie tkanin niespecjalnie go interesowało. No, na szczęście właśnie jeszcze były dwie panie, Teofila Osmolska i Anna Goralczuk. Pani Anna Goralczuk to jest właśnie ta ostatnia tkaczka w naszej gminie. No i te panie zgodziły się prowadzić tą naukę. I rzeczywiście pierwsze warsztaty były dla pięciu osób. I kto tam oprócz pani? Czy raczej miejscowe, czy raczej nie pani tylko koleżanki osoby... z Warszawy? No, na pierwszych to byli mhm. oczywiście krewni, znajomi Królika, ale później to się zaczęło rozwijać i zaczęły przyjeżdżać osoby z zewnątrz, osoby, których nie znałam ale to są prawie bez wyjątku duże miasta. Mhm. Rzeczywiście z, z mieszkańców gminy właściwie nikt nie przyszedł, tak? nie, nie uczy się tego. No to jest taki paradoks, tak? że tam, gdzie te tradycje są najbogatsze, to często one są niedoceniane i, i być może to jest takie jakby tak. A ktoś w mieście, kto nie ma tych tkanin, chciałby je mieć, mm. chciałby się tego uczyć. No i właśnie przyjeżdżają ludzie z dużych miast. I dzisiaj prowadzę takie warsztaty, to już jest siódmy rok, jak się tym zajmuję. Prowadzę regularnie, tak, regularnie przez cały rok, to się odbywa w weekendy. I rzeczywiście, nie dość, że bardzo sympatyczne osoby przyjeżdżają, to, to rzeczywiście z całej Polski. Tak teraz była pani, która mieszka w Beskidach, Kraków, Łódź, Gdynia, Nie kobiety czy mężczyźni głównie też są? Głównie kobiety. Mm -hmm. Mężczyźni też są, zazwyczaj są to mężowie, pani, które chcą się uczyć uczystać. Natomiast, no, albo też przyjeżdżają tacy panowie, którzy na przykład hodują alpaki. Mhm. Żeby później z tych Alpa, tej chcą, alpaczej wełny. I chcą mhm. móc dla swoich klientów zaoferować jeszcze jakąś usługę, tak? Na przykład, nauka y, tkania na ramce dla dzieci, czy młodzieży, mhm. czy, czy dla dorosłych. Swoją drogą, ta popularność alpak na polskiej wsi to też jest fenomen. A jak pani sąsiedzi na to? Reagują. Rzeczliwie, mhm. z zainteresowaniem, ale nie, nie na tyle, żeby się uczyć. Także rzeczywiście odwiedzają mnie. Wiele osób przychodzi zobaczyć, jak to wygląda. To jest bardzo miłe, mhm. ale nie uczą się. Rozumiem. A pani ma także teraz tka sobie pani, nie wiem, jakiś na przykład coś, teraz pani się tka tak sama dla siebie? Tak, tkam sama dla I siebie. I co w tej chwili pani robi? Niech pani na koniec to Teraz tkam poduszkę o takich kilimowych splotach charakterystycznych dla Podlasia właśnie. Ponieważ na Podlasiu było kilka technik tkackich, wśród nich też technika kilimowa. Ta, która chyba mi jest najbliższa i najbardziej mi odpowiada. No bo oczywiście jest technika dwuosnowowa, mhm. czyli to, o czym zajmowała się Eleonora Plutyńska, jest, są perebory, są tkaniny wielonicielnicowe. Jest wiele tych technik. Bardzo piękne i bardzo trudne. A myślę, że technika kilimowa jest stosunkowo, jakby nieco łatwiejsza, mhm. takie mam wrażenie. I, a ponieważ wspaniałe tkaniny powstają w tej technice, bardzo ją lubię. Dobrze, fascynujące, naprawdę. Bardzo, bardzo dziękuję. Ze mną była Magdalena Stopa. Rozmawiałyśmy o tkactwie, o Eleonorze Plutyńskiej i o no, takiej też y, y, sile, sile fascynacji, tak? I, I sile jakiejś, jak to się mówi popularnie, zajawki, bo w pewnym sensie Plutyńska ze swojej zajawki zrobiła całą szkołę, a pani otworzyła warsztaty. Bardzo dziękuję, mówię państwu dobranoc. Ludwika wodek Hey lilla sister want you come and sit down I feel like talking can you please spare me some time Hey little sister I know I haven't been around let me say what's on my mind I have to say what's on my mind Hey little sister, don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world and maybe a little more. Hey, little sister, don't be scared to be yourself. It's the only thing you are, or just about the only thing that you have. When comes our time, Just step. you cry anymore it's all right it's all right nothing is forever lost hey little sister i know i'm not always around so let me speak what's on my mind when comes our time Radio. Lektury Jedynki Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Prawie od chwili, kiedy Wokulski oświadczył się i został przyjęty, opanowała go dziwna żewność i współczucie. Zdawało mu się, że nie tylko nie umiałby nikomu zrobić przykrości Ale nawet sam nie umiałby się bronić przeciw krzywdom, byle te nie dotykały panny Izabeli Natomiast czuł niepokonaną potrzebę robienia dobrze innym Oprócz zapisu dla Rzeckiego, przeznaczył Lisieckiemu i Klejnowi swoim byłym subjektom po 4000 rubli tytułem wynagrodzenia szkód Jakie wyrządził im sprzedając sklep Szlangbaumowi Przeznaczył również około 12 tysięcy rubli na gratyfikacje dla inkasentów, woźnych, parobków i furmanów. Węgiełkowi nie tylko sprawił huczne wesele, ale jeszcze do sumy obiecanej młodemu małżeństwu dołożył kilkaset rubli. Ponieważ w tym czasie Furmanowi Wysockiemu urodziła się córka, więc trzymał ją do chrztu. Gdy zaś sprytny ojciec dał dziecku imię Izabeli, Wokulski złożył dla niej 500 rubli na posak. Imię to było mu bardzo drogie. Nieraz, gdy siedział samotny, brał papier i ołówek i bez końca pisał Izabela, Izabela. A potem paliła, żeby nazwisko ukochanej nie wpadło w obce ręce. Miał zamiar kupić pod Warszawą mały folwark, zbudować willę i nazwać ją Izabelinem. Przypomniał sobie, że w czasie jego wędrówek po górach uralskich pewien uczony, który znalazł nowy minerał, radził się, jakby go nazwać. I wyrzucał sobie, że nie znając wówczas panny Izabeli, nie wpadł jednakże na pomysł nazwania go Izabelitem. Nareszcie przeczytawszy w gazetach o znalezieniu nowej planetoidy, której znalazca również kłopotał się o danie jej nazwiska, chciał przeznaczyć dużą nagrodę temu z astronomów, który odkryje nowe ciało niebieskie i nazwie je Izabelą. Odurzające przywiązanie do jednej kobiety nie wykluczało jednak myśli o drugiej. Kiedy przypomniał sobie panią Stawską, o której wiedział, że wszystko gotowa była dla niego poświęcić, Czuł jakby wyrzuty sumienia. No, co ja poradzę, mówił. com winien, że tę kocham a tamtą, gdybyż ona zapomniała o mnie i była szczęśliwa. Na wszelki sposób postanowił zabezpieczyć jej przyszłość i stanowczo dowiedzieć się o jej mężu. Niech przynajmniej nie potrzebuje troszczyć się o jutro, niech ma posag dla dziecka. Co kilka dni widywał pannę Izabelę w licznych towarzystwach, otoczoną młodszymi i starszymi ludźmi. Ale już nie raziły go ani umizgi mężczyzn, ani jej spojrzenia i uśmiechy. No, taką ma naturę, myślał, nie umie ani śmiać się, ani patrzeć inaczej. Jest jak kwiat albo jak słońce, które mimowoli uszczęśliwia wszystkich, dla wszystkich jest piękne. Pewnego dnia otrzymał telegram za Sławka, wzywający go na pogrzeb prezesowej. Zmarła, szepnął, jaka szkoda tej zacnej kobiety. Dlaczego ja nie byłem przed jej śmiercią? Zmartwił się, posmutniał, ale nie pojechał na pogrzeb staruszki, która dała mu tyle dowodów życzliwości. Nie miał odwagi rozstać się z panną Izabelą nawet na kilka dni. Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać, jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi. Zresztą nawet nie mówił z nią o miłości, jak nie mówi się o ciężarze ciała albo o powietrzu, które człowieka napełnia,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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Prace drogowe związane z remontem nawierzchni na ekspresowej ósemce w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta. W pobliżu węzłów Łabiszyńska i Głębocka jest dnia w kierunku Białego Stoku jest zwężona i te problemy utrzymają się mniej więcej do godziny piątej rano. Pomimo późnej pory utrzym utrzymują się tam dość spore spowolnienia właśnie w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Białego Stoku. Wolniej jedzie Także w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim na autostradzie A1, zwłaszcza na remontowanym fragmencie pomiędzy węzłami Torń-Południe a Lubicz, ale także w rejonie węzłów Kopytkowo i Warlubie.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 Na drodze krajowej numer 19 pomiędzy Lublinem a Lubartowem w związku z budową trasy ekspresowej niedaleko miejscowości Niemce obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Także tam prędkość jest ograniczona, ale do 50 km na godzinę. i pewne niewielkie, niewielkie późnowieczorne spowolnienia właśnie tam obserwujemy i w kierunku Lublina i w stronę Białego Stoku. Przypominam nasz numer 22 513 11 11. Jak jak zawsze czekamy na ostrzeżenia i wieści od państwa.